Ken Starożytne Chiny Kim byli starożytni Chińczycy? W najdawniejszych czasach starożytni Chińczycy byli pierwotnymi myśliwymi i rybakami. Żyli wzdłuż rzek Huangho i Yangtze w północnej i centralnej części Chin już około 5000 roku przed naszą erą. Po osiedleniu się na tych urodzajnych terenach zaczęli prowadzić rolniczy tryb życia uprawiając proso i ryż, hodując świnie i kozy, a także wyrabiając wysokiej jakości ceramikę. Chińska cywilizacja rozwijała się przez całe tysiąclecia. Złożyła się na nią swoista kultura, nauka, sztuka oraz filozofia. Życie ludzi w chińskich wioskach do dziś pod pewnymi względami niewiele różni się od tego, jakie wiedli ich przodkowie przed dwoma tysiącami lat. Narodziny dziecka i rocznice urodzin Urodziny to dzień otrzymywania prezentów. Przed narodzinami rodzice kobiety ciężarnej przesyłali jej kwiaty, żywność, słodycze i ubranka dla mającego przyjść na świat maleństwa. Chłopczyk dostawał bryłkę jadeitu. A u drzwi zawieszano łuk. Dziewczynka otrzymywała karbowaną dachówkę, a u drzwi zawieszano chusteczkę. Znacznie więcej prezentów ofiarowywano niemowlęciu, gdy minęło 100 dni od dnia narodzin. Często dziecku dawano w prezencie kłódkę, która miała zamknąć je w długim i zdrowym życiu. W dniu święta lampionów uroczyście obchodzono narodziny wszystkich dzieci, które przyszły na świat w minionym roku. Rodzice zawieszali specjalny lampion w miejscu poświęconym kultowi przodków lub w wiejskiej świątyni, co było formalnym ogłoszeniem narodzin. W ten sposób dziecko niejako przedstawiano duchom zmarłych przodków i ukazywano je żyjącym krewnym. Następnie odbywała się uczta święta lampionów. Ludzie wierzyli, że duchy i dusze zmarłych mogą wyrządzić dziecku krzywdę, stąd pilnie je strzegli. Rodzice troskliwie opiekowali się swymi dziećmi i ubierali je w stroje ozdobione w sposób, który miały uchronić przed złymi duchami. Życie codzienne Dzieci wychowywano bardzo starannie. Wpajano im posłuszeństwo, uprzejmość, przyjazny stosunek do świata i ludzi. Uczono je, że starsze osoby należy darzyć szacunkiem. Dziecko powinno odzywać się bardzo grzecznie, i nie mogło usiąść, gdy ktoś starszy stał. Nigdy dzieci nie bito, ale straszono je opowieściami o duchach takich jak Yang Wielkooki czy Liu Barbarzyńca. Każdy członek rodziny miał ściśle określone obowiązki. Zachowała się bardzo stara księga, w której wymienione są obowiązki dzieci w rodzinach urzędniczych. Zaraz po obudzeniu się dziecko powinno umyć ręce, przepłukać usta, uczesać się i ubrać oraz wynieść na dwór do wywietrzenia poduszki i maty służące do spania. Dzieci szorowały także podłogę w pokoju i zamiatały podwórze. Potem zaś udawały się do rodziców, by zapytać, jak się czują, przynieść im wodę do mycia oraz posiłek. Dopiero po wypełnieniu wszystkich obowiązków dzieci mogły się bawić. Młodsze często bawiły się szmacianymi lalkami, starsze miały do zabawy figurki z gliny, instrumenty muzyczne, maski, układanki i różne inne zabawki, które kupowano od handlarzy domokrążców. Zarówno chłopcy, jak i dorośli mężczyźni bawili się latawcami. Robiono je z jedwabiu lub papieru rozpinanego na bambusowej ramce. Kształtem przypominały ryby, ptaki lub motyle. Niektóre miały przyklejane bambusowe gwizdki, które piszczały, gdy latawiec unosił się w powietrzu. Posiłki Obiad nie gromadził przy stole całej rodziny. Najpierw dostawali posiłek mężczyźni i chłopcy, którzy ukończyli siedem lat. Potem wspólnie jadły obiad kobiety i dziewczynki oraz młodsi chłopcy. Dzieci były karmione przez matki do dwóch lat... Czasami dłużej, dopóki nie nauczyły się jeść same. Na wsi zasiadano do stołu o wschodzie słońca, w południe i o zachodzie. W mieście można było kupić gotowe potrawy o każdej porze. Popularne były gotowe przekąski w postaci ciasteczek, kandyzowanych owoców lub sojowych pasztecików. W ubogich rodzinach żywiono się głównie ryżem, kapustą, niewielką ilością soi i wieprzowiny. Ważnym produktem spożywczym była sól. Rząd kontrolował produkcję i sprzedaż soli. Posiłki bogatych ludzi były bardzo urozmaicone. Gotowano je na parze w bambusowych pojemnikach, smażono na płytkiej patelni lub pieczono. Kupki, miseczki, talerze i półmiski były drewniane lub ceramiczne. Chińczycy przyrządzają potrawy pokrojone drobno na kawałki, co umożliwia jedzenie pałeczkami lub łyżką. Nigdy podczas jedzenia nie używano noży. Małe dzieci szybko uczyły się posługiwać pałeczkami i trzymać miseczki z jedzeniem blisko ust. Starożytni Chińczycy jako pierwsi zaczęli pić herbatę. Oprócz niej także miód, piwo i soki owocowe. Wodę pobierano z rzek, kanałów, jezior lub ze studni. Używano jej do przyrządzania potraw, ale samej wody nie pito. Zimą z rzek i jezior wyrąbywano lód, które przechowywano w kopcach ziemnych, aby można go było użyć w lecie. Ubranie. Latem małe dzieci często nosiły tylko fartuszek wiązany na szyi i w pasie. Gdy miały 3-4 lata, ubrania ich zaczynały coraz bardziej przypominać stroje dorosłych. Nosiły sukienki albo tuniki i spodnie. Dzieci z rodzin dobrze sytuowanych miały skórzane buciki lub jedwabne pantofle. Biedni ludzie chodzili w drewniakach albo sandałach plecionych ze słomy. Zimą bardziej dbano o ciepłe ubranie niż o ogrzanie pomieszczeń. Każdy ubierał się w kilka warstw odzieży, a na wierzch nakładał pikowany płaszcz. Ozdoby na ubraniu noszonym przez dzieci były traktowane jako ochrona przed złymi duchami. Synowie byli w rodzinie szczególnie ważni, mieli oddawać cześć przodkom oraz zapewniać kontynuację rodu. Chłopcy nosili ubrania w kolorach przynoszących szczęście, czerwonym i różowym. Haftowane na nich podobizny zwierząt zapewniały pomyślność. Kapelusze, kołnierzyki i pantofelki z podobiznami tygrysów, psów lub świnek miały odstraszać złe duchy. W tym celu używano też amuletów. Chłopcy nosili gładkie metalowe naszyjniki, przypominające obroże psa, by zły duch sądził, że to jest pies. Jako amulety służyły także kolczyki, naszyjniki oraz bransoletki noszone na kostkach nóg. Od uroku miały również chronić kolorowe nitki, przyczepione do ubrania. W chińskim domu Chińskie domy budowane były na ogół w kształcie prostokąta. Inne o kształcie kwadratu miały wewnętrzne podwórza. Ale materiały używane do budowy były zawsze takie same. Drewno, bambus, cegły i dachówka. W wielu domach wiejskich na podwórzu wykonywano różne prace gospodarskie. Tu zboże i suszono je rozsypane na matach. Pomieszczenia do przechowywania ziarna były budowane na palach, co chroniło zbiory przed wilgocią i szczurami. Na podwórzu Wydzielano warzywnik i ogradzano go bambusowym płotem. W miastach mieszkano w domach wielopiętrowych, 10 lub 12 rodzin w każdym. Na parterze mieściły się sklepy lub warsztaty. Sypiano na matach wyplatanych z sitowia lub grubej bawełny, używając raczej drewnianych podgłówków niż poduszek. Pokoje wyposażone były w bambusowe lub hebanowe meble. Niskie stoliki, krzesła, taborety i szafki. W biedniejszych domach na podłogi kładziono bambusowe maty lub skóry zwierząt. W rodzinach zamożnych zaś używano wełnianych dywanów. Życie na wsi Większość ludzi w starożytnych Chinach zajmowała się rolnictwem. Nawet najmłodsze dzieci pomagały w gospodarstwie, troszczyły się o bawoły używane do plac polowych – Doprowadzały je do wodopoju i pasły, a czasem nawet prowadziły je podczas orki. Zajęciem zarówno dla chłopców jak i dziewczynek była pomoc przy mieleniu ryżu przeznaczonego do gotowania. Dzieci karmiły także zwierzęta gospodarskie, a starsze woziły taczkami ziarno i warzywa przygotowane na sprzedaż. Na południu i w centralnych Chinach główną rośliną uprawną był ryż, na północy zaś pszenica. W czasie wegetacji ryżu dzieci pomagały przesadzać sadzonki, okopywać rośliny i wyrywać chwasty. Dodajmy, że niektóre zalane wodą pola ryżowe dostarczały również ludziom jadalnych ryb. Gdy ryż dojrzewał, zadaniem dzieci było pilnowanie pola i płoszenie kołatkami ptaków. Rolnicy często nocowali na polu, by chronić zbiór przed złodziejami. Po zbierano słomę ryżową, która była wykorzystywana do wyrobu mat, sandałów i strzech. Życie w mieście Chińskie miasta tętniły życiem. Główne ulice wielkich miast były przestronne, a dalej rozciągał się labirynt wąskich uliczek. Wzdłuż głównych ulic rozmieszczone były sklepy z żywnością, ubraniami, biżuterią i książkami. Oferowały one prawie wszystko, o czym można było marzyć. Dzieci sprzedawały żywność i słodycze ze specjalnych tac. Cesarz chiński mieszkał w wydzielonym mieście otoczonym murem wewnątrz wielkiego miasta. Za murem mieszkali także członkowie dworu cesarskiego, możni panowie, a nawet cudzoziemscy kupcy. W starożytnych Chinach bardzo ważną dziedziną gospodarki był handel. Od pierwszego wieku przed naszą erą funkcjonowała ważna trasa handlowa zwana szlakiem jedwabnym, prowadząca z Chin do wybrzeży Morza Śródziemnego. Tym szlakiem i innymi drogami lądowymi dotarły do Europy takie chińskie wynalazki jak papier czy jedwab, a także pochodzące z Chin morele. We wszystkich prawie krajach Europy i Azji chińska herbata stała się popularnym napojem. Od początku szesnastego stulecia europejskie statki handlowe zawijały do chińskich portów. Rzemiosło w mieście i na wsi Dzieci przeważnie uczyły się zawodu rodziców i już w dość młodym wieku pomagały im w pracy. W Chinach rozwinęło się wiele różnych rzemiosł. W miastach prowadzono warsztaty połączone ze sklepami, gdzie jednocześnie wyrabiano i sprzedawano swoje wyroby. Latawce, lalki. Czy pokryte laką meble Niektórzy rzemieślnicy pracowali na ulicy lub na rynku Gdzie również prowadzili sprzedaż Rzemieślnicy przeważnie zrzeszali się w cechy Każdy cech obchodził swoje święto Na które wynajmowano muzykantów i tancerzy Najzdolniejsi rzemieślnicy pracowali na potrzeby dworu cesarskiego I możnowładców Wyrabiali misternie dekorowane porcelanowe miseczki i wazy. Większość warsztatów wytwarzało jednak proste przedmioty z bambusa, drewna i gliny. W wielu rejonach kraju kobiety hodowały jedwabniki. Było to zajęcie bardzo ważne o starej tradycji. Dzieci pomagały matkom zbierać ogromne ilości liści morwy, którymi karmiono gąsienice. Szkoła Wykształcenie było w Chinach sprawą bardzo ważną. Chłopcy od ukończenia siódmego roku życia chodzili do szkoły lub w bogatych rodzinach byli uczeni w domu przez nauczyciela. Czasami ci zamożni chłopcy w wieku od 7 do 13 lat uczęszczali do specjalnie dla nich przeznaczonych szkół, gdzie uczono ich po 20 znaków pisma chińskiego dziennie. Dziewczynek nie posyłano do szkoły, uczono je w domu prac kobiecych. Przędły, tkały i haftowały, pomagając matkom we wszystkich domowych zajęciach. Większość mieszkańców wsi nie umiała czytać ani pisać. Niemniej jednak dzieci chłopskie były zachęcane do nauki w wolnym od prac polowych czasie. Przepisywały znaki pędzelkiem maczanym w atramencie, a w niektórych wioskach istniały zimowe szkoły, gdzie dzieci uczono czytać. Nauka chińskiego pisma i ortografii to była wielka sztuka, gdyż istniały tysiące znaków, z których każdy oznaczał inne pojęcie. Od dwóch tysięcy lat chińskie pismo znacznie się zmieniło. Nauka stała się łatwiejsza z chwilą wynalezienia papieru i sztuki drukowania, co w Chinach miało miejsce prawie 2000 tysiące lat temu. Książki stały się bardziej dostępne i coraz więcej dzieci mogło się uczyć. Dzieci, które dobrze uczyły się, wysyłano do szkół okręgowych, a następnie wyższych. Uczeń, aby uzyskać stanowisko urzędnika państwowego, musiał zdać specjalny egzamin. Swojej rodzinie przynosił zaszczyt i zapewniał w przyszłości dobrobyt. Uroczystości i święta W starożytnych Chinach obchodzono wiele świąt i uroczystości. Najważniejszym świętem był Nowy Rok. Ważne były również odwiedziny rodzinnych grobów, bowiem kult przodków stanowił istotny element religijnego wychowania dzieci. Obrzędem o dużym znaczeniu był pogrzeb. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli wszyscy krewni zmarłego. Grano na bębnach, śpiewano oraz puszczano fajerwerki, które miały odstraszać złe duchy. Sporządzano papierowe kopie domu zmarłego, jego ubrań i żywności, a następnie je palono. Wierzono, że w ten sposób dusza zmarłego otrzyma w zaświatach potrzebne mu przedmioty. Nowy rok obchodzono na przełomie stycznia i lutego. U wejścia do domu zawieszano nowe podobizny bogów i ofiarowywano bóstwom opiekuńczym domu specjalną potrawę z czerwonej fasoli. Nowy rok każda rodzina obchodziła we własnym domu, a uroczystości trwały trzy dni. Niedługo po Nowym Roku wypadało Święto Lampionów, obchodzone z muzyką i tańcami na powitanie wiosny. Podróże i transport Chiny były olbrzymim krajem i jego mieszkańcy korzystali z różnych środków transportu. Najważniejszy był transport wodny. Większe miasta starano się łączyć dostatecznie głębokimi kanałami, by mogły pływać po nich morskie statki. Po rzekach i kanałach pływały również barki i duże łodzie, które nazywano dżonkami. Łodzie zatrzymywały się w miastach, gdzie handlowano przewożonymi towarami. Zimą, gdy kanały na północy zamarzały, łódki poruszały się na przywiązanych do dna płozach. Na barkach i łodziach mieszkały całe rodziny. Małym dzieciom zakładano specjalne pływaki z bambusa, dopóki nie nauczyły się pływać. Dzieci od najmłodszych lat pomagały w pracy na łodzi. Na wsi do przewozu ludzi i towarów używano wozów zaprzęganych w woły, osły lub konie. Bogaci mężczyźni podróżowali konno, a kobiety i dzieci noszono w lektykach. Urzędnicy państwowi używali do wojarzy lekkich dwukółek ciągniętych przez jednego konia. Małżeństwo. W starożytnych Chinach chłopiec mógł zawrzeć małżeństwo w wieku lat 20, a dziewczyna 15. Młodzieniec zostawał przyjęty wówczas do grona dorosłych. Mógł odtąd sam oddawać cześć swym przodkom i zakładać rodzinę, by mieć własnych synów i przedłużać ród. O zawarciu małżeństwa decydowano po zasięgnięciu opinii wróżbity, czy młodzi są sobie przeznaczeni. Radzono się także krewnych i zwracano się w modłach do zmarłych przodków. Wreszcie ustalano najkorzystniejszą datę ślubu. Rodzina narzeczonego wręczała podarunki rodzinie dziewczyny, dziękując za jej staranne wychowanie. W prezencie dawano biżuterię i ubrania. Zaręczona dziewczyna upinała włosy długimi szpilkami, co oznaczało, że jej małżeństwo jest już postanowione. Ślub był bardzo uroczystą ceremonią. Panna młoda pojawiała się w czerwonym stroju. Czerwień miała przynieść szczęście. Parę młodych łączono czerwoną nicią i pito z jednego kielicha, co symbolizowało ich jedność. Od tej chwili kobieta stawała się członkiem rodziny męża. Przez wieki Chiny zmieniały się. Jednak żadna kultura w historii ludzkości nie przetrwała tak długo, jak kultura chińska. Fakty Ludność Chin Ziemie chińskie były pierwotnie zamieszkane przez lud Han. Podbijał on inne plemiona i sam był przez innych napadany. W rezultacie dzisiejsze Chiny zamieszkuje ludność wywodząca się z rozmaitych plemion. W pierwszych stuleciach nowej ery w Chinach żyło około 55 milionów ludności. Dziś liczba ta wynosi ponad miliard. Religie chińskie Najstarszą religią chińską był kult przodków. Każdy człowiek czcił swych własnych przodków jak bogów i sam był kapłanem tego kultu. Później pojawiały się inne wyznania. Jednym z najważniejszych był konfucjanizm, mający swe źródło w naukach konfucjusza. Filozof ten twierdził, że najlepszym sposobem na szczęśliwe, spokojne życie jest godność człowieka, przestrzeganie praw i poszanowanie starszych. Inną religią był taoizm. Taoiści głosili, że najlepszym sposobem życia jest niesprzeciwianie się panującemu porządkowi. Ich nauka łączyła się z wiarą w nieśmiertelność i w wielką rolę magii. Buddyzm pochodząca z Indii, wielka religia Chin, nauczał, że człowiek może wyzwolić się od kłopotów poprzez głębsze rozumienie życia. Wielu Chińczyków w północnych i zachodnich Chinach stało się w czasach późniejszych wyznawcami znawcami Allaha, islamu. Jedwab Hodowla jedwabników, która dostarczała nić do produkcji jedwabiu, datuje się od 1500 do 1000 roku przed naszą erą. Początkowo jedwab był niezwykle drogi i nosili go tylko najbogatsi. Jednak już około 200 roku przed naszą erą jedwabne ubiory nosili żołnierze i wielu innych ludzi. A w pierwszych wiekach naszej ery także odświętne stroje biednych ludzi szyto z jedwabiu. Około 300 Czterechsetnego roku po Chrystusie był to najpopularniejszy materiał w Chinach. Ponieważ jedwab był drogi, wykorzystywano nawet jego resztki, zszywając z niewielkich kawałków kaptury, kołnierze, rękawy i szarfy. Aby uchronić jajeczka jedwabników przed chłodem, podgrzewano je przez zimę aż do późnej wiosny. Jedwabniki żywione były liśćmi białej morwy. Papier Starożytni Chińczycy początkowo pisali na bambusie i drewnie, potem na kawałkach jedwabiu. Papier wynaleziono w Chinach około setnego roku przed naszą erą. Sporządzano go następującą metodą. Gotowano mieszaninę włóknistych materiałów, np. przykład korę drzewną lub stare szmaty, aż do powstania gęstej masy. Masę wylewano na drobniutkie sito, by odcedzić wodę. Gdy masa wyschła na sicie, powstawał arkusz papieru, który szczotkowano starannie na twardym podłożu, w celu wygładzenia jego powierzchni. Rosalind David – Starożytny Egipt Wstęp Egipt, położony w północnej Afryce, jest kolebką jednej z najstarszych cywilizacji świata. Jego północny kraniec to wybrzeże Morza Śródziemnego. Zachodni – pustynia zachodnia, a wschodni – morze czerwone. Najważniejszą rzeką Egiptu jest Nil. Płynie on z południa, a jego ujście do Morza Śródziemnego tworzy dużą deltę. W Egipcie występuje bardzo niewiele opadów deszczu. I gdyby nie Nil, cały kraj byłby pustynią. Zanim wybudowano nowoczesne zapory wodne, rzeka ta co roku wylewała i pozostawiała na rozlewiskach czarny muł przyniesiony z gór Afryki Centralnej. Ten urodzajny muł rzeczny zapewniał ludności wspaniałe zbiory. Egipcjanie określali swój kraj nazwą Kemet, co oznaczało czarny ląd i wiązało się z kolorem urodzajnej ziemi. Pozostałe obszary nazywano Deshret, czerwony ląd. Kim byli starożytni Egipcjanie? Ludzie żyli w Egipcie od tysięcy lat. Około sześciu tysięcy lat temu w Dolinie Nilu zaczęła rozwijać się cywilizacja, którą dziś nazywamy staroegipską. Ludność budowała wspaniałe grobowce dla swych władców, nauczyła się wytwarzać piękne przedmioty użytkowe i posiadła umiejętność pisania. Na terenie Egiptu rozwijały się równolegle dwa państwa – Jedno na północy nazywane Czerwonym Krajem i drugie na południu zwane Białym Krajem. Władca każdego z nich nosił koronę innego kształtu. Około pięciu tysięcy lat temu Menes, władca północy, podbił Królestwo Południa i Egipt stał się jednym państwem. Menes założył stolicę w Memphis i od tej pory władcy Faraonowie nosili podwójną koronę na znak jedności obu części Egiptu. Miasta i miasteczka Zwiedzając dzisiejszy Egipt można stanąć jedną nogą na żyznej uprawnej ziemi, drugą na piasku pustyni. Przed tysiącami lat urodzajne ziemie w dolinie rzeki były intensywnie uprawiane i służyły jako pastwiska. Na pustyni Egipcjanie chowali zmarłych, Biedacy kopali płytkie groby, zasypywali je ziemią i układali na nich kopce z kamieni. Bogaci ludzie budowali grobowce kamienne. Z kamienia powstawały także świątynie. Wiele z tych kamiennych budowli zachowało się do dziś. Większość osad powstawało nad brzegami Nilu, a większe miasta głównie na szlakach handlowych i wokół świątyń. Królowie, dla których budowa grobowców, piramid, była rzeczą bardzo ważną, czasem nakazywali, by robotnicy i ich rodziny mieszkali w pobliżu miejsca budowy. Dzieci mieszkały tam wraz z rodzicami i w miarę dorastania uczestniczyły w budowie. Piramidy i groby były usytuowane na zachodnim brzegu rzeki, gdyż według wierzeń kraina zmarłych znajdowała się na zachodzie. Wieś egipska. Egipcjanie potrafili znakomicie wykorzystywać żyzne gleby nanoszone przez wylewający co roku Nil. Zbudowali doskonały system nawadniania pól. Urządzenie, które dostarczało wodę z jednego poziomu na drugi, przypominające nasz studzienny żuraw, nazywało się szadów. Na polach uprawiano zboża, warzywa i owoce oraz wypasano zwierzęta przeznaczone na mięso i skóry. Hodowano krowy, owce, kozy, świnie i drób. Na obrzeżach pustyn polowano na dzikie zwierzęta. Z lnu powstawało płótno, a z papierosu wytwarzano papier do pisania, sznury, łodzie, sandały i kosze. Większość ludności Egiptu trudniła się rolnictwem. Osiągane zbiory wystarczały na utrzymanie mieszkańców miast. W Egipcie istniał system podatkowy. Nie używano jednak pieniędzy. Lecz płacono w żywności i towarach. hamon, chłopiec król. Król starożytnego Egiptu nazywany był faraonem. Egipcjanie wierzyli, że faraon jest półbogiem i półczłowiekiem i dlatego może prosić Boga o błogosławieństwo bogów dla siebie i wszystkich podwładnych. Ludzie wierzyli, że osoba faraona gwarantuje Egiptowi bezpieczeństwo i powodzenie. Tutenhamon został faraonem, mając zaledwie 10 lat, a zmarł po ośmiu latach panowania. Nie był on władcą wybitnym. Dziś jednak jest sławny ze względu na to, że jest jedynym faraonem egipskim, którego grób odnaleźli archeologię w stanie nienaruszonym. W grobowcu wypełnionym wspaniałymi skarbami znajdowało się zakonserwowane ciało Tutenhamona, czyli mumia, złota maska jego twarzy. Trzy trumny, a także ubrania, biżuteria, pachnidła, meble, maskotki. Egipcjanie wierzyli, że w życiu pozagrobowym zmarły potrzebuje różnych ziemskich przedmiotów. Dom Zarówno bogaci, jak i biedni ludzie budowali swoje domy z drewna i cegieł wyrabianych z mułu. Takie cegły są idealnym materiałem budowlanym w gorącym klimacie, charakteryzującym się niewielkimi opadami. W starych miastach i miasteczkach, gdzie przestrzeń była bardzo ograniczona, budowano domy dwupiętrowe i wyższe w bardzo bliskiej odległości od siebie. Bogaci ludzie osiedlali się w nowo powstających miastach, gdzie budowali wille w ogrodach pełnych kwiatów i drzew z jeziorkami lub sztucznymi stawami.